Jest sobota, 24 listopada 2018 roku. Słuchacie właśnie 213 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami nie do końca wyleczeni Michał Jerzy Jakowicz. Cześć. Cześć. Jeszcze Szymon, Szymon Łączność czyli ja. Witam również. Ponownie porozmawiamy dzisiaj o filmie wyświetlanym w ramach przeglądu kina Fest Macabra, gdyż jak już wiecie z naszych fanpage mediów społecznościowych zamierzamy docelowo mówić wszystkie filmy wyświetlane w tym roku na Fest Makabrze. I dzisiaj skupiamy się na Cured, czyli wyleczonych z 2017 roku. Tym razem właśnie bez mando, a z Jerem Jerry, ty widziałeś Skinnera, prawda? Nie dotarłeś do kina? Nie, nie. Jeszcze na Fest makabry nie dotarłem do kina. Mam nadzieję to zrobić. Ale po prostu ostatnimi czasy to mój czas jest tak skurczony, że tylko tak w domowych pieleszach skorzystałem z z screenera. Największy miłośnicy kina w Polsce. Ty byłeś na Suspiri, ale też dosłownie wczoraj, przedwczoraj jakoś, nie? Tak, tak, tak. Ja cały czas nie byłem. Ja na Halloween też nie, więc no... Taki niestety mamy klimat, okres i w ogóle, ale powiem Ci, że wyleczonych akurat widziałem w kinie w tym roku na transatlantyku. W wakacje, gdy w Łodzi był ten festiwal filmowy, to zaprosiłem nawet wtedy Bedwulfa, a potem też się okazało, że Isk, Tomek tak i taki jeszcze nasz wspólny znajomy Paweł też mieli wolny wieczór i w końcu wybraliśmy się we czwórkę na transatlantyk na wyleczonych właśnie. No i jeżeli chodzi o fabułę tej produkcji, to wygląda, tutaj ten świat przedstawiony tak, że w Europie doszło do pandemii. Wirus Mace, który zamienia ludzi w rządne, krwi, kanibalistyczne bestie, zdziesiątkował ludzką populację na świecie. Po kilku latach, w, znaczy w Europie w sumie, bo o świecie do końca nie wiemy za wiele, ale po kilku latach udało się jakoś odizolować zarażonych. Wynaleziono także lek, który uleczył 75% z nich i teraz ci wyleczeni stopniowo odzyskują wolność. Niestety chorzy pamiętają, czego dokonali pod wpływem wirusa, a zdrowi po pierwsze no nie mogą im tych czynów wybaczyć, bo mówimy tutaj o bardzo brutalnych mordach, a po drugie zdrowi obawiają się zwyczajnie, że wirus może się na nowo uaktywnić. Trafiamy w keyword wyleczonych do Irlandii, w momencie, gdy asymilacja nie przebiega najlepiej. Część tych wyleczonych wraca do swoich krewnych, reszta ci, którzy nie mają się gdzie podziać, trafiają do specjalnego ośrodka. Wszyscy są zatrudniani w niezbyt wymagających i też nieszczególnie prestiżowych zawodach. Do tego część zdrowych obywateli traktuje wyleczonych jak trendowatych i nawołuje do agresji, praktycznie do eliminacji tychże. No i ta sytuacja niestety, ten konflikt eskaluje, zwłaszcza, że pewna grupa wyleczonych no, nie zamierza przyglądać się temu obojętnie i planuje zrobić coś strasznego. I może tyle wystarczy. Tutaj właśnie ten wstęp troszkę przydługi może się wydawać, ale właśnie bardzo ważny jest ten konflikt, nie? bo niby filmów z jakimiś tam zombiakami mieliśmy dużo, ale takiego podejścia no, ja nie kojarzę za bardzo. No ja też nie kojarzę, co prawda zastanawiałem się trochę na ile ten świat przedstawiony za tutaj na otwarcie wyleczonych jest zbieżny albo nie jest zbieżny z komiksem, który wy wspólnie tam z Mando omawialiście na razie chyba pierwsze dwa tomy czyli to wydawnictwo Odrodzenie, Rival Tak tak tak dokładnie które jest u nas przez nonstop comics prezentowane ale później tak jeszcze sobie to sięgnąłem do tego jednak stwierdziłem że to chyba niekoniecznie jest podobna tematyka mimo że no, mówię tak, takie skojarzenia gdzieś tam na początku miałem No nie rzeczywiście czy no Rozumiem, dlaczego mogłeś tak myśleć, ale nie. To są jednak różne światy, różne settingi i też ta cała symbolika potwora, i ten cały konflikt jest zupełnie inaczej budowany. Ale, właśnie, jak oceniasz w ogóle ten świat po apokalipsie, po nie wiem, małej apokalipsie, tak, no bo ludzkość przetrwała, no ale jednak nie wiedzieli się najlepiej? Miałeś jakieś w ogóle skojarzenia z innymi tekstami kultury, czy coś? A czy jest to. Y ten początek mi się bardzo, bardzo spodobał, dlatego że tutaj trochę mamy ten motyw zombie przedstawiony w nietypowy sposób, no bo wiesz, albo mamy cały, całą masę filmów z potworem, w tej roli właśnie zombie, gdzie mamy do czynienia z taką typową postapokalipsą, gdzie nie wiem, ludzkość musi się kryć, bo wiesz, na świecie dzieje się źle. Mamy te wszystkie wariacje post Walking Dead, jak ja to nazywam, czyli wiesz, ten taki post postapo, ale gdzie tak naprawdę... Potwór jest tylko tłem, a to człowiek człowiekowi wilkiem, mhm. można powiedzieć, bo tego, tego się zrobiło bardzo dużo też w ostatnich latach, a przynajmniej takie odnosi się wrażenie, często jak się spojrzy właśnie na tego rodzaju kino, czy właśnie inne teksty kultury. Natomiast tutaj ten początek jest szalenie intrygujący, no bo wiesz, mamy do czynienia ze światem, gdzie właśnie ci wyleczeni pamiętają, co zrobili i to jest... Coś, co wydaje się być takim samograjem, jeżeli chodzi o ten temat, nie? No, bo to wiesz, to ja sobie naprawdę nie przypominam tak, jak żyję i jak trochę jednak tych wszystkich wariacji z zombie w różnych mediach widziałem i czytałem. Tak nie kojarzę, żeby był eksplorowany wątek, właśnie świadomości zombie właśnie pod takim kątem, czyli tego, że wiesz, że nie tylko, że zombie mogą być świadome, no bo to, to się czasami pojawia, czy przywija się w różnego rodzaju właśnie w wariacjach na temat zombie to się przywija, że gdzieś tam zombie ale też może Ale to chyba być... częściej w tym y, takim podejściu komediowym, nie, że takie Tak, tak, tak, <haha> no. Śmieszne, to... bo wolno myślę, wolno się poruszam coś tam, nie? No, dokładnie tak, ale gdzieś tam to wiesz, to się pojawia jakby samo możliwość świadomości zombi czy zachowanej świadomości tej ludzkiej. Natomiast właśnie no Takiego kierunku, czyli że tutaj y, tak naprawdę to już nie jest istotna sama ta apokalipsa, tylko właśnie to, co jest po apokalipsie, ale tutaj, y, no samo wiesz, to, że mamy do czynienia ze światem, który nie jest w żaden sposób jakiś zniszczony. Nie? To, to, to też jest jakby fascynujące. Czyli można powiedzieć, że ten punkt wyjścia znaczy, jest dla wiesz, mnie. Jak mm -hmm. Patrzysz na te miasta, to one są takie trochę właśnie zapuszczone, może nie zniszczone, ale zapuszczone, opuszczone, nie, w dużej mierze. To jest, to jest takie tego typu zniszczenie, dlatego nawet sam się pojawiłem, że to jest mała apokalipsa. Mhm. Nie, ale wiesz, ale to, to, o czym tutaj sobie rozmawiamy, powoduje, że ten punkt wyjścia jest szalenie fascynujący na kilku poziomach, przynajmniej dla mnie takim był, i naprawdę wydaje mi się, że to jest no, nietuzinkowe podejście, w, jeżeli chodzi o tę tematykę. No, a na ile to się udało dobrze poprowadzić do, do samego końca, czy satysfakcjonująco poprowadzić do samego końca, no to, to zaraz porozmawiamy. Hmm. No to kontynuując ten wątek świata przedstawionego, on mnie się też przez to, że akcja rozgrywa się w Wielkiej, czy znaczy Wielkiej Brytanii, no w Irlandii, tak, to bardzo mi się skojarzył z 28 dni później i 28 tygodni później, nawet mm -hmm. siedząc w Kinie, tak sobie myślałem. To się rozgrywa 4 lata nie? po wybuchu tej epidemii Mace, więc to jest takie 48 miesięcy później troszkę. I właściwie tak jak mówię, świat jest ciekawy, bo jest wyludniony, zapuszczony, że się powtórzę. Czuć, że czas się tutaj na troszkę zatrzymał. Niektórzy ludzie są nieufni względem ex-zombi, co w sumie nikogo nie dziwi. Nie? No bo widzimy te działania ludzi zarażonych, które no, są naprawdę przerażające. Sporą rolę w tym świecie odgrywają wojskowi, co też jest logiczne w tej sytuacji, tak? bo to wojskowi jak gdyby kontrolują sytuację, dbają o to, żeby Ci, którzy nie zostali wyleczeni, no nie rozpoczęli kolejnej epidemii. I film, jeżeli chodzi o tę kreację, tła, bo to wszystko jest jednak tłem w dużej mierze, zadaje sporo ciekawych pytań, porusza masę problemów społecznych i politycznych. Po pierwsze, właśnie co począć z tymi, którzy są odporni na leki nie? i stanowią ogromne zagrożenie dla całego świata, no bo w związku z tym, że niby ten wirus jakoś da się cofnąć, może da się wymyślić jakiś inny lek, no to, to cały czas są ludzie, nie? tylko chorzy ludzie, no ale z drugiej strony jedna taka osoba wyjdzie na zewnątrz, zacznie zarażać i znowu może być epidemia, pandemia, ludzkość może wymrzeć praktycznie, więc to, to jest ogromny problem. Druga rzecz jak przeprowadzić tę integrację wyleczonych i zdrowych, bo no niby to już są i prawie identyczne jednostki, zwłaszcza, że to, to, to nie jest tak do końca, znaczy wiemy, że to nie jest do końca prawda, gdy obejrzymy cały film, ale na początku ze wszystkich właśnie newsów, z tej takiej ekspozycji dotyczącej wiedzy w świecie przedstawiono, tak się wydaje, nie? że wszystko już jest w porządku, tylko jest tanie ufność no i te negatywne wspomnienia, jakaś tam trauma psychiczna, no ale właśnie duży kolejny problem. W jakim stopniu też możemy kontrolować tych wyleczonych, nie? czy mamy ich sterować jakoś przez to wojsko, przez państwo, do jakiego stopnia. Co z tym ekstremizmem też po obu stronach barykady, bo tutaj, tak jak powiedziałem, z jednej strony są zdrowi, którzy chcą czegoś ale nie wiem, obozów śmierci dla tych wyleczonych, z drugiej strony mamy wyleczonych, którzy zamieniają się w bojówkę terrorystyczną. I te, te wszystkie kwestie są strasznie ciekawe i nietypowe jak na filmu Przynajmniej no, mnie się tak wydaje. Nie? nie miałem zbyt wielu analogicznych pomysłów z innych filmów w głowie. Wiesz co, ja się z tym wszystkim zgadzam i z tego punktu widzenia to ta historia trochę mi przypominała to World War Z, tylko nie filmowe, mhm. ale książkowe. No. Bo ten film się trochę ogląda jak taki ale no, dokument to może źle słowo, złe słowo, no bo tu jednak czuć, że to jest fabuła. Natomiast właśnie ze względu na mnogość tych wątków i tych pytań, które ten film stawia, to to jest jedno z tych dzieł, o którym recenzenci piszą, że zmusza do refleksji. Natomiast jakkolwiek głupio by to nie brzmiało jakkolwiek wyświechtane to nie jest hasło w kontekście właśnie oceniania dzieł kultury, to dla mnie największą wartością tego filmu jest właśnie to, że on gdzieś tam zmusił mnie jednak do rozkminiania tego, jakby to mogło być, bo ja Ci powiem szczerze, że nie wiem, czy ty miałeś kiedykolwiek jakby właśnie tego rodzaju przemyślenia, ale mi nawet w sumie nigdy nie przyszło do głowy właśnie, co by się stało jakby się tych ludzi zarażonych tym zombizmem, tym wirusem, czy czymkolwiek innym, co doprowadziło ich do, do stanu zombie, dało wyleczyć właśnie, czy oni by byli w stanie wrócić w ogóle do społeczeństwa. I już samo to, wiesz, naprawdę daje multum ciekawych ciekawego pola do refleksji, no bo tutaj właśnie to, te różne elementy, o których Ty wspominasz, które są nam zasygnalizowane w tym świecie przedstawionym, no to wydaje mi się, że to też jest tak naprawdę kropla w morzu, bo tutaj część tych rzeczy to jest po prostu dosłownie gdzieś tam nam rzuconych, nie na zasadzie, że nie wiem, że oni dostają jakieś słabe prace, nie mogą wrócić na przykład na te swoje stanowiska, mamy gdzieś ten konflikt wewnątrz rodzin na przykład, nie? gdzie tam mamy pokazane to odrzucenie syna, czy ojca przez syna, czy o, odwrotnie. Tutaj, że, że syn jest odrzucony przez ojca po tym, jak zamordował żonę i, i, i swoją matkę i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy wszystko takie sygnalizowane i ja Ci powiem, że tak jak naprawdę szalenie ciekawe to jest wszystko i, i bardzo mi się podobało ten punkt wyjścia, tak ja otwarcie też powiem, że mam z tym filmem problem. Dlatego, że on wydaje mi się, że cierpi na Brak zniuansowania, a to się przekłada na to, że my bardzo szybko mamy zarysowane te strony konfliktu, i tak naprawdę ta sama opowieść, jako wiesz, ta, ten, ten rdzeń całej tej historii, on wydaje mi się być w sumie dosyć przewidywalny w kontekście tego świata przedstawionego, mało zaskakujący, a wręcz momentami przez to, jak jest rozgrywany irytujący, bo, bo tutaj po prostu nagle się okazuje, że coś, co właśnie no, no, dyskutujemy o tym, że to jest po prostu sam ten punkt wyjścia jest naprawdę fascynujący. Tutaj można i jest pokazane w tle tak dużo różnego rodzaju wątków i elementów, że aż by się prosiło, żeby to jakoś rozbudować, poprowadzić w wielowątkowo, zarysować te, te poszczególne elementy historii nieco mocniej. A my tak naprawdę się skupiamy trochę na skrajnościach, na takich dwóch skrajnych postawach po, po jednej i po drugiej stronie. Nawet więcej, bo jeszcze i po stronie wyleczonych dwie takie skrajności, i po stronie ludzi, i po stronie rodzin. Tak naprawdę tutaj każde stronnictwo ma jak gdyby te, te, te dwie strony medalu. nie? No zgadza się, ale, ale właśnie wiesz, trochę mi przeszkadzało to, że to jest... Tak bardzo oparte na tych skrajnościach, że, że wiesz gdzieś tam te ciekawe pytania w którymś momencie schodzą na drugi plan, nie? No bo, bo zaczynamy śledzić Ale... w sumie taką dosyć sztampową z tego punktu widzenia, jakkolwiek głupio by to mnie brzmiało ze względu na to wszystko, co wcześniej powiedziałem, historię. Dos dokładnie tak. ja to miło, że się zgadzasz. że jednak trochę inaczej to odbierzesz. Bo rzeczywiście pierwsza połowa filmu bardzo mi się podobała. Mamy ten mroczny świat z mnóstwem, naprawdę mnóstwem skrzywdzonych przez los ludzi. Obserwujemy zarówno ofiary, choroby, jak i ich ofiary, tak tych zarażonych, czy ludzi, którzy Przeżyli i przeżyli jako zdrowe jednostki, ale stracili bliskich, i naprawdę z ekranu wylewa się masa tych negatywnych emocji, nie? Smutek, strach, obawy, niepewność. I to jest taki dramat, bardziej, nie? W tej rzeczywistości post-apo. Znaczy, tam to, to jest niby, wiadomo, no film w konwencji horroru i tej grozy też tutaj troszkę jest. Mamy też, nie wiem. Niezłe jumpscary w sumie. Głównie mm -hmm, w postaci tak, takich tak. Retros, znaczy retrospekcji, snów, wspomnień, czegoś takiego na pograniczu i właśnie te wszystkie emocje mi towarzyszyły przez pierwszą połowę seansu, te socjopolityczne realia wydały mi się wiarygodne, ten świat no, został tak w miarę sprawnie skonstruowany, ale potem już się skupiamy na intrydze skupionej na jednostkach i ona moim zdaniem leży, jest zdobanie. Jeszcze też ta intryga ma dwa oblicza, dramat jednostki i ten cały wątek polityczny, terrorystyczny i właśnie o ile ten dramat jeszcze jako tak okupuje, tak cały ten wątek terrorystyczny yy, skreślam całkowicie. W ogóle nie powiedzieliśmy, kto za ten film od odpowiada, tak mi się teraz przypomniało. I za scenariusz i za reżyserię odpowiada David Frayne, absolutnie mi nieznany. To był jego pierwszy pełny metraż. A w główne role, bo teraz do tych postaci przejdziemy, to warto o tym wspomnieć, wcielają się Ellen Page, Sam Killy i Tom e, Wogan-Lowlor. E, Ellen wciela się w Abby, to jest w kobietę, która przyjmuje pod swój dach wyleczonego Senana. Senana, który był tym potworem, był bratem jej męża. I szybko się dowiadujemy, że prawdopodobnie miał coś wspólnego ze śmiercią tego męża, swojego brata. Senan to właśnie Sam Kili, a Wogan Lawlor wciela się w Konora, czyli w wyleczonego, byłego prawnika i polityka, który właśnie nie może wrócić do swojego dawnego życia. Też kolegę Senana z czasu kwarantanny, i ja już to powiem, trudno, ale on też jest mentalnie takim Adolfem, Hitlerem, dosłownie. I w tym filmie aktorzy są do bólu poważni i to by się nawet sprawdzało przez to, że to wszystko jest właśnie sprawnie skonstruowane i wszystko by grało nieźle, gdyby nie nasz Adolf z Ira, bo to tak wygląda. Nagle mamy takiego psychopatę małego, który też się tak zachowuje jak Hitler w trakcie swoich przemów i on tak mi psuje ten film, że to jest głowa mała. Wiesz to ja ci powiem, że tak jak w pełni Cię rozumiem, bo ja ci nawet w trakcie seansu w którymś momencie napisałem, że do furii mnie doprowadza ta postać, tylko wiesz, to by. To by mogło być celowe zagranie nawet, ja bym powiedział, no bo wiesz, czasem twórcy konstruują taką postać, którą my mamy znienawidzić. Ona ma nas irytować, ma nas drażnić, ma wywoływać negatywne emocje, tylko że ja mam problem z tą postacią, że ona jest po prostu, wydaje mi się, źle prowadzona, bo ja Ci powiem, że to tak jak ty powiedziesz, że skreślasz ten wątek polityczny całkowicie, to ja mam trochę odwrotnie, bo ja o ile ten wątek polityczny, on jest spociągnięty bardzo grubą kreską, natomiast ja jestem w stanie go właśnie jakoś tam zaakceptować, dlatego że ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że w tym świecie przedstawionym no, mocno opartym na tych skrajnościach i na tych takich skrajnych postawach, to tego rodzaju podział, jaki tutaj nam się zaczyna klarować, że z jednej strony mamy właśnie tych niezadowolonych, wyleczonych, którzy, wiesz, i no, nagle zostali sprowadzeni trochę, mówiąc brutalnie, z punktu widzenia społecznego do parteru. No bo wiesz, no bo ich status społeczny bardzo się obniżył. Oni się czują wyalienowani, wyobcowani. Często mogą mieć poczucie wręcz zdradzenia i przez państwo, i przez społeczeństwo, i przez nawet rodziny, przyjaciół i tak dalej, i tak mhm. dalej. Więc wiesz, więc to wszystko ja jestem w stanie zrozumieć, że może mieć przełożenie właśnie na eskalację tych skrajnych postaw. I po drugiej stronie tak samo, no bo wiesz, mamy właśnie to wojsko które tak jak mówisz, no logiczne że tutaj wojskowi w pewien sposób przyjęli część władzy przynajmniej, że, że sporo od nich zależy no a z, ale wiesz, ale patrząc z, z historii, no to wiemy też, że wojsko no nie jest instytucją która jest najbardziej demokratyczną i racjonalnie postępującą organizacją tylko wiesz, no często to, to wygląda tak jak tutaj trochę to jest zaprezentowane, nie? Że no oni mają jakieś tam określone rozkazy, mają określone schematy postępowania i tak naprawdę no, będą je egzekwować co do Joty, a to czy one mają sens, czy, czy nie, czy one się sprawdzają, czy nie, to jest niejako drugorzędne. Natomiast mnie najbardziej irytowała ta postać w kontekście całej tej intrygi takiej właśnie na tym poziomie osobistym, bo to było dla mnie najbardziej przewidywalne, ten wątek tutaj właśnie to, że My w zasadzie od pierwszej sceny, kiedy widzimy Senana, który wchodzi do domu Ebi, to my już wiemy jak to się skończy. Wiemy po prostu to, to jest wiesz, to jest tak oczywiste dla widza. No, oczywiste jest, że Senan ma sekret, tak? który Ebi musi w którymś momencie poznać i wiemy, że Konor, który jest zgorzkniały, musi wybuchnąć. Tak? No, tylko nie wiemy w którym momencie dokładnie i no, czym się te wątki zakończą. Tak? Jak zareaguje Ebi i do czego posunie się Konor. Dokładnie tak, i wiesz, i, i ja mam z tym bardzo duży problem, bo niestety tutaj twórcy próbują nam to budować jako jakąś, wiesz, taką wielką tajemnicę, i to mamy bardzo dużo scen pomiędzy właśnie tą trójką postaci, gdzie Conor coś tam próbuje, Ebi mieszać w głowie, próbuje coś tam Senanowi mieszać w głowie yy, i, i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że to po prostu wszystko nie działa. No, powiesz, bo, bo jak ty, jako widz, yy, wiesz, do czego to wszystko zmierza, yy, bo to jest po prostu, po prostu tak pociągnięte maksymalnie grubą kreską, że tu nie ma możliwości, żeby to się zakończyło inaczej. Tylko tak jak mówisz, no to jest pytanie kiedy, a nie czy. No to wiesz, to... To, to wszystko siada, nie? To, tego napięcia tu nie ma. Tak naprawdę widzisz wkurzającego kolesia, który, który robi irytujące rzeczy i, i manipuluje postaciami, które no nie do końca też powinny się zachowywać tak, jak się o, zachowują. O, to, nie? To, to, to, ale właśnie ja mam z tym problem, bo gdy mówię o konflikcie, o wątku politycznym, to mam na myśli cały wątek zamachu terrorystycznego i właśnie wątek konora. Tak mówisz, po pierwsze to wszystko jest przewidywalne, do czego to będzie dążyło, to my doskonale wiemy, ale po prostu cała intryga jest, właśnie jako że przewidywalna to jest nieciekawa, ale też pod wieloma względami jest bzdurna w całej tej swojej oczywistości, bo bohaterowie podejmują tam masę dziwacznych decyzji, pojawia się multum absurdalnych zbiegów okoliczności i moja imersja po prostu w kinie nagle, wiesz, zamarła jak przez pół filmu, Wczuwałem się, empatyzowałem z bohaterami, zastanawiałem się, co ja bym zrobił na miejscu poszczególnych jednostek. Tak w pewnym momencie zupełnie przestało mi zależeć. Do tego, wiesz, ja rozumiem, jakie kwestie tutaj twórca chciał poruszyć, tak? jakie mechanizmy społeczne chciał zaprezentować. Tak jak mówisz, że tak właśnie działa ekstremizm, tak właśnie działa terroryzm. Do pewnego stopnia tak, ale to w jakiś sposób to, co stało momentami uproszczone i przesadzone, przegięte, to to wiesz, wpada w kamp trochę te niektóre sceny. Do tego ja mam wrażenie, że Frayn, tutaj właśnie reżyser, scenarzysta, chciał być George'em Romero. Ja też czytałem troszkę materiałów, tam jakichś recenzji, wywiadów, etc. Zaraz wtedy po tym sensie to chyba w sierpniu było, więc już kilka miesięcy temu już nie pamiętam szczegółów, ale mnie się wydawało po tym wszystkim, że tutaj autor chce zrobić to, co Romero w swoich filmach o zombie, że to była po prostu taka nieudana próba. Dostrzegam tu też w tym filmie pewne analogie do konfliktu w Irlandii Północnej, co też ma sens tak w związku z tym, że to jest właśnie kino irlandzkie osadzone w Irlandii, do tak zwanych kłopotów. Nie? Ale właśnie biorąc pod uwagę, że film powstał w czasach ogólnoświatowego kryzysu migra migracyjnego, no to ja mam jednak nadzieję, że Frein, David Frey no nie wmawia sobie, że wyleczeni to jest jakaś większa metafora, współczesnego świata, a trochę się tego boję. Mam nadzieję, że nie, że po prostu to tak trochę wyszło przypadkiem bardziej, bo ten film moim zdaniem zawodzi jako jakiś symbol, metafora czy coś i ostatecznie dostaje ciekawe studium traumy Senana w miarę chociaż też takie bardzo czarno-białe. Właśnie taki niezły dramat o winie, żalu, ewentualnym przebaczeniu czy zrozumieniu, bo to jako taka gra, do tego to wszystko jest osadzone w ciekawym świecie, ale to jest totalnie zepsute przez wątek tego ekstremizmu, terroryzmu i skutki tego terroryzmu, bo to, co się tutaj dzieje w końcówce tego filmu, te skutki postępowania konora, no to ja już autentycznie, wiesz, łapałem się za głowę i patrzyłem, no nie, naprawdę poważnie. No, znaczy to, to wiesz, to ten, ten finał, on jakby zawodzi, bo on yy, tak poprawdzie, to on ma niewiele sensu nawet w kontekście świata przedstawionego. Przynajmniej no. y, y, ja to tak odbieram. Nie? I to, yy, to niestety widać, że tutaj scenarzyście i reżyserowi w jednej osobie zabrakło właśnie tej subtelności, tego wyczucia. Yy, no niestety to, co wspominasz, że widać, że on miał bardzo duże ambicje, to widać właśnie dobitnie w tej końcówce, gdzie mamy sceny, które mają w pewien sposób być yy, jakoś symboliczne, mają nas wprowadzić tak. w melancholię i tak dalej, a one nie działają, no bo właśnie ty siedzisz i myślisz, no ale to nie ma sensu. Ale to po prostu nie ma sensu, bo oglądaliśmy 90 minut filmu, który nam mówił, że, że to działa zupełnie inaczej w tej Dokładnie. rzeczywistości, nie? Zobacz, właśnie masz tę poważną część filmu i tę taką już bardziej głup głupawą, bo ta druga połowa, a już ostatnia całkowicie jest nastawiona na akcje, nie na tę właśnie ucieczkę, rozwałkę, jakieś takie długie monologii, takie rzeczy naprawdę no, zupełnie przystające do tej pierwszej. Ja mam wrażenie, że Frein, Powinien albo skupić się na tym poważnym dramacie i do końca, właśnie odpuścić sobie. No bo to jest tak, to i tak nie jest film, który się sprzeda jakoś tak bardzo dobrze. To nie jest coś, co trafi do szerszej publiczności i spodoba się. I zwłaszcza, że to pierwsza połowa jest bardziej powolna i wymagająca. Więc w drugiej połowie mógł to pociągnąć już dalej i może by wyszedł naprawdę ambitny, ciekawy film, albo powinien od początku za przeproszeniem poluzować gumę i pobawić się kinem gatunkowym, tak? I właśnie iść w kierunku tych terrorystów i po prostu zrobić z tego taki luźniejszy akcyjniak czy coś, bo to dostałem jakiś miszmasz, który, no ja szczerze mówiąc nie mogę go polecić z czystym sercem. Dla mnie to jest taki film z potencjałem, ale zupełnie zmarnowanym w dużej mierze, nie wiem, jakieś 5 na 10 czy coś, no więcej nie dam na pewno. Wiesz co, ja się z ogólną oceną zgadzam, natomiast paradoksalnie ja się cieszę, że go obejrzałem, dlatego, że to jest jedno z tych dzieł, które jakkolwiek nie są udane pod wieloma względami, tak właśnie działają jako taki stymulator, bo naprawdę gdzieś tam on mi w głowie sieci od, od seansu i Ci powiem szczerze, że wydaje mi się, że tutaj naprawdę no trochę, pewnie niektóre rzeczy to wręcz ja mam podejrzenie, że przypadkiem, ale udało się tutaj wiele fajnych rzeczy scenarzyści nakreślić. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj właśnie podstawowym błędem tego filmu jest, jest ten przerost ambicji twórcy nad umiejętnościami i to, że niestety po tym no, w mojej ocenie bardzo ciekawym początku, takim naprawdę smutnym i przejmującym dramacie, no ten kierunek ostatecznie no, jest, jest mało satysfakcjonujący i te, te końcowe rozwiązania no, powodują, że, że niestety sens jest w dużej mierze pod kątem, wiesz, całej historii, jaką dostaliśmy, zepsuty. Nie? Niemniej, mimo tego, no to, to, i mimo tego że no, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że to mówię, to niestety jest film pod wieloma względami nieudany. No to mówię, to wydaje mi się, że jako taki wiesz taka ciekawostka, właśnie, żeby tutaj nad pewnymi rzeczami się zastanowić, to, to, to pewnie dla fanów, szczególnie kina mm. o zombie, to jest ciekawa, intrygująca produkcja. Przy czym no, trzeba czuć się wyraźnie ostrzeżonym, że tutaj no, nie wszystko gra tak jakby się po tym bardzo dobrym otwarciu wydawało. No nie, no to w takim kontekście się mogę zgodzić, że jeżeli kogoś interesują zombiaki i zjawiska zombie podobne, no to rzeczywiście warto poznać ten tytuł, aby zobaczyć tę specyficzną wizję świata i jego problemów, ale po prostu film jako całość, no to nie, nie polecam, tak? No, polecam no to... tylko dla osób zainteresowanych z ja, tematem, a nie dla kinomanów czy horroromaniaków, bo ci pierwsi na pewno zają coś dla siebie, ale ci drodzy, ci trzeci już niekoniecznie. No to okej. Okay. No, no, zgadzam się, zgadzam się. No dobrze, no to chyba wyczerpaliśmy temat. <grych> Czy chciałeś może coś dodać jednak jeszcze? Nie, nie, myślę, że wszystko powiedzieliśmy. Myślę, że słuchacze już wiedzą, z jakim filmem będą mieli do czynienia. Jeżeli się wybiorą... No, mówię, dla mnie to jest o tyle ciekawe, że przede wszystkim, ale to taki jest temat na osobną dyskusję. Ja ci powiem szczerze, że ja mam lekki przesyt tych wszystkich właśnie wariantów postapokalipsy, gdzie to ludzie są tym podstawowym złem, bo ja mam wrażenie, że już od pewnego czasu to tak jak mamy w tym świadku bardziej horrorowym żywe trupy, a w tym wariancie bardziej postapo, całą serię Metro i to, co wokół niej się dzieje. To wiesz, to już mam wrażenie, że to człowiek człowiekowi wilkiem rozmieniliśmy przez wszystkie przypadki w ostatnim czasie i naprawdę to już mniej bym sobie życzył właśnie tego rodzaju rzeczy, a jednak właśnie więcej różnego rodzaju prób no, pobawienia się tymi motywami, które gdzieś tam No mimo wszystko są interesujące, no ale ale żeby zrobić z nimi właśnie coś ciekawszego, nieco niż to, co już widzieliśmy wcześniej. No to ja to w pełni popieram w ogóle tak y, zabawnie, że o tym mówisz, bo ja teraz czytam pierwsze metro i o ile ten pierwszy to pokazuje najróżniejsze oblicza też tego i postapokalipsy i to jest w miarę ciekawe. Tak też trochę mnie to irytuje, że mamy albo bohaterów, którzy są super pozytywni, bo, bo tak trochę, tak? nie do końca nawet mają ku temu jakieś obiektywne przesłanki, ale po prostu są bardzo, bardzo poczciwi, dobrzy i pomogą zaryzykując własne życie, ale to są takie wiesz tam trzy jednostki na krzyż, a cała reszta no to, to, to już wolałbym chyba te zombiaki spotkać, niech tych ludzi, niż no, tych ludzi. No, dokładnie. No, no dobra, Jerry, dż to co? Y, musimy do naszej małopłatnej, prestiżowej pracy wrócić, nie? <śk> <ś> <dżeri> no, życie, życie. No, życie to... wyleczonego to też życie, nie? Tak, niestety. To dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki. A wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny kolejnym podkaście. No dobrze, w takim razie mando nim zasiądziemy do naszego świątecznego posiłku i Sansu into the dark, powiedzmy może za co jesteśmy wdzięczni. Skorzystajmy z tej okazji, z tej tradycji i powiedzmy za co jesteśmy wdzięczni. Chciałbym podziękować Jeremu, że dzięki niemu możemy cieszyć się tym wybornym posiłkiem. O, jako ojoczo. Ja natomiast ja natomiast w sumie chciałbym podziękować tobie za to, że nie muszę spędzać tego święta dziękczynienia samotnie. O, jak słodko. Dobrze, to mamy to już za sobą, czyli można jeść mhm. łódko czy ramię? A. A może zaczniemy od głowy? A ogoliłeś? Nie było takiej potrzeby. W sumie racja. Dobra, to kroję. Mmm, mm, wybornie pachnie ten nasz Jerry, co nie? Oj tak. Ciekawe jak smakuje. Mm, no, dobra, jedziemy. Dobrze, że nikogo u mnie nie ma w mieszkaniu teraz. Tak, se, dobra, dobra, ja wyłączam, idę, idę się wysikać. Coś z tego skleisz, to nie musi być arcydzieło e, aktorskie.